Olimpia Beskid zajmie siódme albo ósme miejsce w PGNi Super Superlidze. Przed sezonem nikt się tego nie spodziewał. Jest wielki sukces. Jest przede wszystkim utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w debiutanckim sezonie. No ale przed ostatnim meczem z KSSN Kielce mamy już informację. Odchodzi z klubu trener Zdzisław Wąs. Dlaczego? No Odchodzę dlatego, że uważam, że przy tej liczbie zawodniczek, którą dysponuje w tej chwili Olimpia, nie potrzeba na to dwóch trenerów. Moje zdanie jest następujące. Uważam, że tutaj powinien być jeden trener i jakiś młody sądeczanin, asystent, który będzie pobierał nauki i będzie to z dobrym, dla sądeckiej piłki ręcznej. Z tym, że układ był też podobny. Pan przyszedł tutaj jako trener, no można powiedzieć główny, bo w protokołach meczowych gdzieś tam to nieraz widniało, że pan jest drugim trenerem, ale jak tak przypatrzeć, to pan był tym głównym trenerem, no a Lucyna Zygmunt jakby się uczyła troszeczkę przy panu, można tak powiedzieć. No mam nadzieję, że czas, który poświęciłem w Nowym Sączu będzie dla dobra zespołu, dla dobra trenerki, Mam nadzieję, że sporo, sporo się ode mnie nauczyła, bo są rzeczy, których nie da się nauczyć z książek, nie da nauczyć się z internetu. To weryfikuje boisko, to weryfikuje trening w poszczególnych okresach przygotowań dziewcząt do zawodu. Jaki był stricte ten podział obowiązków między panem a trenerką Lucy Zygmunt? Umówmy się w ten sposób, że przeprowadziłem jeden i, i drugi okres przygotowawczy, Cała myśl szkoleniowa to wychodziła ode mnie. Następnie na bazie tego przygotowywaliśmy zespoły do rozgrywek. Jeden tydzień przygotowywałem ja, drugi tydzień przygotowywała Lucyna Zygmunt. Też pojawiła się oczywiście nowa propozycja od zarządu na podobnych warunkach jak teraz, ale to nie jest tak, że gdzieś tam te warunki były tego powodem. Nie ukrywam, że zależało mi na tym, żeby zostać w moim sączu, bo prawda jest taka, że w w pierwszym roku pracy to trener poznaje zespół, zespół poznaje trenera. Miałem nadzieję, że Skład osobowy, który w tej chwili jest w Olimpii, zostanie utrzymany. Dowiaduje się, że odchodzi Agnieszka podrygała, dowiaduje się, że Panasiuk odchodzi Wiktorię, że odchodzi Paula Koziu, czyli już kiedy zespołu praktycznie odchodzi, bo w tym dwie rozgrywające, które potrafiły rzucać z drugiej linii. Tutaj trzeba będzie praktycznie zespół budować od nowa. To nie jest łatwe, to jest ciężka praca. Na pewno bym się tego podjął, ale tylko na swoich warunkach, które określiłem wcześniej. Czy nie było troszeczkę tak, że gdzieś wizje pana i trenerki Lucyny Zygmunt były sprzeczne? To też był jakiś powód takiej, a nie innej decyzji? Na pewno każdy ma swoją wizję. Na pewno ja mam swoją wizję i na pewno Lucyna ma swoją wizję, ale to jest rzecz normalna, aby się te wizje tylko sprawdzały w poszczególnych meczach i z tego wynikało zwycięstwo i dobre przygotowanie zawodnicze. Trudno mi mówić o jakichś tam konfliktach interesów. Prawda jest taka, że dążyliśmy i w dwójkę, i z całym zespołem do tego, żeby odnieść sukces, a tym sukcesem jest właśnie wejście do playoff. Mówiąc też o tej wizji, trzeba poruszyć temat wzmocnień, chyba które nie doszły do skutku. Pan obserwował mecze drugoligowej dwójki Nowy Sącz, tam Pan wypatrzył, zdaje się, utalentowane zawodniczki, które mogłyby grać w Olimpii Beskidzie, jednak do tych transferów nie doszło. Piłka ręczna w Nowym Sączu w wykonaniu kobiet powinna być w większości oparta na sądeczankach, Byłem kilkakrotnie na meczach UKS dwójki. Widziałem kilka dziewcząt, bo pod tym kątem chodziłem, nie patrzyłem na wyniki, tylko patrzyłem na ich zachowanie się na boisku. Uważam, że jest kilka dziewcząt, które powinny trenować z zespołem Olimpii Beskidu i powinny wejść w skład tego zespołu. Także tutaj poruszę problem następujący. Byłem z Tadeuszem Nalepą, byłem świetnym bramkarzem Dunajca na Wysącz na kilku meczach juniorek. I byłem na meczach juniorek zespołu dwójki i zespołu olimpii i jeden zespół i drugi miał w swoich szeregach po cztery zawodniczki wyróżniające się. Olimpia odpadła w ćwierćfinałach mistrzostw Polski, dwójka bodajże w półfinałach mistrzostw Polski, ale y, razem z Tadeuszem Nalepą stwierdziliśmy, że gdyby te dziewczyny były pod jednym klubem, to byłby finał mistrzostw Polski, a o to chodzi przecież w mieście Nowy Sąd, żeby drużyny młodzieżowe Praktycznie co roku występowały, tak jak Sandecja piłkę nożną w finałach mistrzostw polskich grup młodzieżowych. W tej chwili tego nie ma. Uważam, że jest zaniedbana praca z młodzieżą i tutaj to jest, na tym trzeba mocno popracować. Brakuje takiej w sumie konsolidacji, bo talenty są i się, jak ja Pan powiedział, przed chwilą rozwijają. czyli. Generalnie brakuje trochę tego, żeby te największe talenty trafiały do tego najmocniejszego klubu. Moja wizja jest całkowicie inna, niż tutaj przedstawiają przedstawiciele obu klubów. Ja uważam tak: wielka część i chwała dla sponsora UKS dwójki, wielka chwała dla. Tenorów, ale uważam, że jeden zespół w Ekstralidze, drugi zespół w Pierwszej Lidze, to nie jest to, co powinno być w tym mieście. W tym mieście powinna być ułożona piramida. Oczywiście dwa kluby muszą istnieć, ale połączone w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu, czyli przypuśćmy, jest kilka grup, dzieci, kilka grup, młodziczek. Na bazie tych dwóch klubów powstaje jedna drużyna, która pod szyldem obojętnie jakim, czy to Olimpii, czy to UKS-u, występuje w mistrzostwach Polski i praktycznie te mistrzostwa polskie wygrywa. W grupie juniorek starszych powinno być to samo, czyli dopiero te dziewczyny, które na bazie dwóch klubów są szkolone po wieku juniorki starszej, które powinny zdobywać medale na mistrzostwach polskich, powinny zasilać skład zespołu Olimpii czyli mają cel i drogę, po której powinny dojść do swojej sławy sportowej. Bo wspomniał Pan już drużynę Kielc, czy tam w Kielcach Pan tam pracował dwa lata, prawda, czyli doskonale ma Pan rozeznanie jak wygląda sytuacja szkolenia młodzieży tam, czy w, właśnie w ten sposób w Kielcach jest, jak Pan teraz tutaj przytoczył, jak powinno być w Nowym Sączu? Znaczy tam jest, tam jest jeden klub, ale tam jest cudownie rozwinięta praca z młodzieżą, prawda, tam jest ten sposób, prowadzone zajęcia, że jest, są osoby, które prowadzą dzieci, dzieci są, następnie te dzieci przekazują w wieku młodziczki do innej grupy trenerskiej i następnie w wieku juniorki młodszej przeka są przekazywane innej koleżance, która praktycznie prowadzi ich przez okres dwóch lat i wieku juniorki starszej są przekazywane do mojej korżanki tam, z którą współpracowałem Moniki. I uważam, że czy ten, czy ten sposób prowadzenia, czy jakikolwiek inny, ale powinno być to z dobrem dla sądeckiej piłki ręcznej, z dobrem w tym sensie, że za 3-4 lata sądecka piłka ręczna powinna być oparta o w większości, w większości, bo ja sobie zdaję sprawę, o na, na jakich pozycjach, jakie zawodniczki Pan wypatrzył w dwójce, te, które miałyby już, już teraz grać w Olimpii Ja nie wiem, czy one by już teraz grały, bo to trzeba sobie, sobie odpowiedzieć jasno, bo jest y, niesamowity przeskok z pierwszej ligi do ekstra ligi, ale jest tam kilka osób, ja nie będę mówił nazwisk, jest kilka osób, są 3-4 dziewczyny, które powinny grać, to ja nie będę mówił o pozycjach, bo to jest nieistotne, ja przypatrywałem się tym dziewczynom pod kątem pracy z nimi w Ekstralidze i wydaje mi się, że pod moją ręką na pewno podniosłyby swój poziom i zaistniałby na mapie Eksta Ligi Piłki Ręczy w Polsce. To dlaczego nie doszło do, do tych transferów na linii dwójka Olimpia Beskid? A to proszę zapytać się już prezesu, bo to jest nie mój problem. Ja zajmuję się szkoleniem i za tą działkę odpowiadam po prostu ja jestem zawodowcem w swojej dziedzinie i nie interesuje mnie sprawy, które są w kompetencji zarządu. Czyli pan gdzieś powiedział prezesom zarządowi, że są takie zawodniczki w dwójce, chciałby pan mieć je u siebie, no i na tym się skończyła pani skarola, tak? Nie, no ja przekazałem informację, że są dziewczyny, które rokują nadzieję na grę, przypatrywałem się, ale więcej do tych spraw nie podchodziłem, bo no wiadomo, kończy mi się kontrakt, nie wiadomo co będzie, no po co mam następnego trenera uszczęśliwiać czymś, co, co, może, co może nie dojść do skutku. Czyli kwestia tego, że dwóch trenerów, pan, Pana zdaniem, nie jest potrzebnych w Olimpii gdzie to nie tylko, ale też właśnie ta wizja ogólnego rozwoju Sądeckiego Szczepiorniaka też chyba zadecydowała o takiej, a nie innej decyzji, decyzji o rezygnacji. Tak, no ja uważam, że jest tutaj sporo zdolnej młodzieży. Widzę, że dziewczyny się garną tej piłki ręcznej. Tak jak powiedziałem, poświęciłem, poświęciłem dużo czasu na tą dyscyplinę. Przyjeżdżając do Sącze, wydaje mi się, że jestem kompletnym trenerem już, z dużym bagażem doświadczeń z wizją rozwoju tej dyscypliny w tym kochanym moim danym Sączu ale no, życie jest takie a nie inne decyzje należą do zarządu mam nadzieję, że to są decyzje słuszne Patrząc na sytuację finansową klubu, czyli niemożności znalezienia sponsora, niezbyt dużej dotacji z Urzędu Miasta, no i o ogólnej sytuacji też, o tym wszystkim, co tutaj zostało powiedziane, jak Pan widzi przyszłość Olympii Beskidów w przyszłym sezonie, w kolejnych latach? Miasto Nowy Stącz stać na utrzymanie dwóch zespołów na tym poziomie, mówię o Sandecji, które jak czytałem w tej chwili będzie miało logo Urzędu Miasta jako Sponsora głównego, uważam, to, że to samo dotyczy powinno piłki ręcznej kobiet. Prawda jest taka, że w powiecie sądeckim, jeśli, jeśli to jest prawda, ktoś mi tak przytaczał, jest najwięcej w Polsce milionerów, a nie ma, nie ma tego jednego miliona na piłkę ręczną, ale to jest sprawa działaczy. Ja wiem jedno, że z tej okazji podziękuję panu prezydentowi Nowakowi za to, że nakłonił pana Rutkowskiego do tego, żeby został prezesem. Panu Polkowi podziękuję i reszta osób, które weszło do zarządu za kadencji pana Wisa Rutkowskiego. To Zapytam jeszcze o Pańską przyszłość. Jakie plany kolejne zawodowe jeszcze chciałby Pan gdzieś popracować i jakiś kolejny sukces osiągnąć? No bo trzeba przyznać, że ten wynik już niezależnie od tego, czy będzie siódme, ósme miejsce w Nowym Sączu, to, to jest sukces i to dość spory. Na pewno powiem, nie, nie, odkryję, nie odkryję wielkiej prawdy, jak powiem, że tak. Zarówno ja, jak i dziewczyny są. jesteśmy bardzo zmęczeni tym sezonem. Mówię, chodzi o zmęczenie psychiczne, bo to nas kosztowało... Bardzo, bardzo dużo zdrowia i na razie myślę tylko wyłącznie o tym, żeby mecz w Kielcach odbył się bez żadnych kontuzji i, i, i krótki okres rozcenowania i odpoczynek, żeby odpocząć od piłki ręcznej, od tych wszystkich kłopotów, zmartwień, które były w tym roku. Ale potem jeżeli pojawi się jakaś oferta pracy, ją Pan? A to przemyślę. Przemyślę i na pewno będzie to głęboko przeanalizowane.